Wibracja 46 Moja prawda, mój nauczyciel. Czasem niezmiernie trudno jest powiedzieć wszystko, co chcemy, zwłaszcza gdy obawiamy się, że naszymi słowami kogoś zmartwimy lub zawiedziemy. Wypowiadanie swojej prawdy jest wielką duchową lekcją. Taką prawdą może być wykonanie czegoś potrzebnego, wyjawienie informacji przynoszących ulgę lub opisanie komuś swoich uczuć. Na tym etapie swojej podróży duchowej zapanujesz nad swoją siłą i wzmocnisz swoją duchową energię. Kiedy nie podążasz za swoją prawdą, budujesz ogromne blokady na swojej drodze. Prawda jest wielkim nauczycielem, ponieważ zezwala ci na przejście w obszar głębokiej duchowej jedności, gdzie szanujesz i kochasz siebie na tyle, aby przyjąć tylko potrzebne i prawdziwe informacje. Jeżeli czujesz... Że właśnie w tej chwili masz coś komuś do powiedzenia, czas zrobić nieco miejsca w twoim życiu dzięki wypowiedzeniu swojej prawdy. Jeśli obawiasz się konsekwencji, musisz pamiętać, że wszechświat ma dla ciebie większe plany. Aby wykonać kolejny krok, musisz najpierw zrobić ten pierwszy. Nikt nie powiedział, że będzie łatwo, prawda? Niemniej jednak jest to twoje własne życie i ty sam decydujesz się na wzmocnienie duchowego połączenia i wibracji. Do tego potrzebna ci będzie szczerość wobec siebie i wszystkich otaczających cię osób. Wibracja na dziś Aby wygłosić swoją prawdę światu z przejrzystością, spójnością i wdziękiem, musisz najpierw nawiązać ze sobą wewnętrzną rozmowę pełną uczucia. Powiedz sobie. Że wszystko będzie dobrze i masz ogromne wsparcie, aby podjąć taką decyzję. Upomnij się, aby wypowiadać słowa prawdy z uczuciem. W ten sposób pokażesz szacunek również innym osobom. Powiedz sobie, że jesteś lepszy niż przeciętność. Powiedz, że jesteś boskim światłem, a wszystkie twoje uprzednie decyzje opierały się na informacjach, świadomości i inteligencji, które wówczas posiadałeś. Wiesz, że to wszystko prawda. Powiedz sobie, że kiedy otworzysz się na szczerość, wyzwolisz się. Teraz z ciepłym uczuciem wygłoś swoją prawdę. Podziel się wibracją moja prawda jest moim nauczycielem.